Następny list jest od Andrzeja, pisze Chciałbym się zaprosić o poruszenie na antenie Radia Józef w katechizmie pełencznym sprawy wydawałoby się oczywistej dla katolików, że małżonkowie są dla siebie po Bogu najważniejsi. Bardzo często jednak można spotkać się z poglądem, że to dzieci w małżeństwie są najważniejsze i ze względu na nie głównie powinno ratować się małżeństwo. Rzadko mówię takie rzeczy, że Duch Święty może do czegoś ode mnie chce, ale być może chce. Ponieważ trzy tygodnie temu byłem na spotkaniu rodzin, wspaniałym zresztą w górkach koło Garwolina. I tam spotkałem pana, około 40-50 lat, który prowadzi spotkania przedmałżeńskie. Świetna sprawa, żeby to świecki robił. Księża też w jakichś tematach. I on mi powiedział, że księdza, jedna sprawa jest powodem kryzysu mnóstwa małżeństw na świecie i w Polsce, o której się nie mówi. E, mianowicie to, że kiedy rodzi się dziecko, mężczyzna idzie na bok. Jest to sprawa bardzo karygodna z punktu widzenia moralności chrześcijańskiej, ponieważ kobieta z mężem ma sakrament, natomiast z dzieckiem nie ma sakramentu. Z dzieckiem wiąże ją tylko obowiązek wynikający z prawa naturalnego, który oczywiście wymaga opieki matki. Natomiast wiele kobiet tak emocjonalnie, zgodnie z głosem natury, angażuje się w opiekę nad dzieckiem, że mężczyzna schodzi na bok, wręcz przeciwnie, staje się jakoś niepotrzebny, on to odczuwa. No a to jest często po prostu początek do alkoholizmu, to jest początek yy, wielkich kłótni. I proszę Państwa, jakie to jest sprytne. Bo ludzie patrząc z daleka mówią, proszę, ona taka matka, ciągle przy tym dziecku i z wózeczkiem, a on proszę z, z butelką piwa stoi. A może on, może próbował podejść do tego dziecka. Ja mówię w sensie niedosłownym, tylko w ogóle. A matka natomiast zostaw go tymi brudnymi łapami z tego garażu i idź mi tutaj, bo mi dzieciaka pobrudzić. Chodź tutaj dzieciaczku. Poza tym, proszę Państwa, taka sytuacja. Każda mamusia jak ma takiego różowego niemowlaczka, to go wyściska, wycałuje, no realia są takie, damu mu pierś do wstania i ten dzieciaczek się tą pierś, i jeszcze się ukocha, już ściska, i za kolanka wyściska. I taka mamusia kładzie się do łóżka, po takim godzinnym serialu pieszczot. A ten pan, który właśnie wrócił z pola, rolnik, no umył się, ale próbuje żonę przytulić i pocałować, ma do tego pełne prawo. Ona mi daj mi spokój, jestem zmęczona, wiesz, ja się dzieckiem zajmowałam, a ty się przed telewizorem przyjrzał, oj, odczep się ode mnie, w ogóle nie ogolony jesteś. Może sprawę przerysowywuję. Na pewno nie ujmuję wszystkich aspektów, ale to istnieje. Ja przyznam szczerze, że też na początku kapłaństwa często mi kobiety opowiadały o swoich tragediach, jak widzi ksiądz jasny, mi dzieci, mi ciągle, i te dzieci, a ten mój mąż się tak niczym nie interesuje. Drogie panie, wam natura dała ogromny popęd ku dzieciom. To jest potęga jak kobieta. Mężczyzna zresztą też, tylko w innym wymiarze. I ten popęd nieraz trzeba poskromić. Nieraz trzeba dzieciaczka zostawić i przy klockach i powiedzieć, mamusia teraz idzie do taty i teraz z tatą pójdą na spacer. Chociaż się kobiecie tego nie chce. Ale miłość małżeńska i chrześcijańska wynika, że my nieraz przełamujemy naszą naturalne uczucia w istocie dobre, ale w nadmiarze, które jeśli będą, zagrożą małżeństwu. Taka ogólna refleksja. Bardzo bym był ciekaw i bardzo bym prosił, słuchałem nasz małżonkowie, którzy tego problemu się dotknęli, albo on istnieje, a go nie zauważyli, o jakieś refleksje na ten temat. Bardzo by mi były pomocne refleksje na ten temat. Panie Pawle, coś w tej sprawie? Hmm. no rzeczywiście, jest to temat, który mi się funkcjonuje, no, na pewno. Znaczy, czy zgodzi się Pan, że ten problem istnieje, a się raczej o nim nie mówi? Może powiedzieć, że Ksiądz też mi uświadomił w jakiś sposób no, istnienie tego problemu, który no, może nie będzie Państwo pomyślcie, pan, pan Paweł to pytanie teraz znaczy ja w bardziej... usłyszał pierwszy raz, dlatego ja na, o tym myślałem wcześniej, ale bardzo dziękuję autorowi tego pytania za to, że... Bo, proszę Państwa, jeśli żona z mężem nie będzie miała dobrej relacji, to choćby nie wiem, jak opiekowała się dzieckiem, to temu dziecku w małżeństwie coś zabraknie. Relacja z mężem warunkuje dobre wychowanie dziecka. Natomiast jeśli kobieta się zwróci tylko ku dziecku, a zapomnił mężu, to choćby go zaściskała, zacałowała i, i otuliła nie wiem, jaką opieką, nie wychowa go dobrze. Bez udziału mężczyzny, człowiek w wychowaniu zawsze pozostanie jakimś kareką jakimś duchowym.